Nudzą, so was ma mein, mein Herz instrukcje? Mein, ins mein liebes Weibchen, mein liebes Weibchen. Welche Freude wird das sein? Und welche Freude wird das sein? Wenn die Götter uns bedenken, wenn der uns weh, den unsere lieben Kinder schenkt. Unsere liebe Kinder, Kinder schenkt. Liebe Kinder liebe Kinder Kinder so liebe kleine Kinder, nein, nein Kinder, nein. Feel feel <laughs> Zabrzmiała nasza piątka, wcześniej trójka i dwójka w duecie o najprostszym tytule w całej tej operze: papa, pa, pa, pa, pa, pa, po prostu, a wcześniej Ein Märchen oder czyli piosenka papagena, trzy interpretacje. Ale już nie wiem, na kogo mam się spojrzeć, Joanna. <grymne> no przyznam, że zaczynam się obawiać trochę o dwójkę, dlatego, bo tak jak ubóstwiałam Paminę, tak tutaj od Papageny oczekiwałam trochę więcej. Po prostu była Leciusia, była piękna, fajna jak dziewczynka, natomiast chciałoby się więcej szaleństwa. Tego szaleństwa mm -hmm. mi tu zabrakło. Śpiewak y, świetny, wygodne tempo miał, więc bardzo dobrze brzmiał. Trójka mi się bardzo, bardzo podobała. Od pierwszego momentu y, świetny Papagenu. Naprawdę potrafi się bawić słowem, jeszcze w lepszy sposób niż w dwójce. Malutkie zabawy mikrofermatkami, no, to są takie smaczki, których ten śpiewak potrafi dokonywać. Papagena urocza również, dla mnie trochę za wolne było ritardanto pod koniec duetu Papagena i Papageny. Tym niemniej dało to możliwość na taką mocniejszą może końcówkę, przy czym chyba ona była dla mnie za ciężka. Lekkość zobaczyłam w Piątce, w szczególności usłyszałam ją oraz wolność oraz filuterność i takie chyba pierwsze blaski miłości w duecie Piątki. Duet mi się szalenie podobał, chociaż wiadomo jest eksperymentalny, jest ryzykowny, nie wszystkim to się może podobać, to jest kwestia dyskusyjna. To wiemy jest... komu się nie podoba. Niestety wiemy, nie Ma, nie znaczy, jak było wcześniej. Nie. Natomiast y, jeszcze co do pierwszego nagrania z piątki, pomimo minimalnych nawet nieczystości, to ja wybaczę wszystko Papagenowi. Mhm, no dobrze. Alku. No więc tak, jeżeli idzie o nagranie numer dwa, to tam było wszystko tak po Bożemu, bym powiedział, w porządku, ale mnie to nie do końca porwało. Może jeszcze kontekst dodam, bo proszę Państwa, Papageno i Papagena to są postaci, które pojawiły się w tej Maszynen komedii, wywodząc się prosto gdzieś z targowiska wiedeńskiego, z Hans Wursta, i to była cała rozrywka, która, jakby to ładnie powiedzieć, w wiktoriańskiej Anglii nie zmieściłaby się w normach etycznych. Natomiast y, mieściło się bardzo wiele y, w tym teatrze, który bywał czasem nawet y, z naszego nawet dziś myślę punktu widzenia niemalże wulgarny. I teraz pytanie, czy kiedy słuchamy interpretacji muzyki Mozarta dzisiaj, to musimy poszukać takiego, jak w znanym skeczu z Kobuszewskim, podkreślenia wężykiem. Ja troszkę tego podkreślenia wężykiem w piątce słyszałem w grze aktorskiej. Ja nie mówię, że to jest źle, natomiast to jest pewna konkretna bardzo decyzja, żeby pójść w stronę z obrazowania akcji, która kończy się tymi szczęśliwymi dzieciątkami, które się tutaj pojawiają. Jakby przełożyć ta i you no know no to on tak śpiewa, chciałbym kobieta albo dziewuchę. To jest taka bardzo dosadna aria. Na własność mieć. Na własność mieć. I później już ma. w pa pa, pa, pa, pa, Więc jeśli idzie o dwójkę, był wstrzemięźliwie. Jeśli idzie o trójkę, było powiedziałbym to podane bardziej elegancko i z bardzo ładnymi dzwonkami. Dzwonki najbardziej mi się podobały w trójce. A jeśli idzie o piątkę, to jest zjawiskowa kreacja, ale właśnie chwilami taka dopodkreślana wężykiem. Olga. Gdyby tylko po tej rundzie decydować, to powiem szczerze, że w tej piące miałam przez chwilę takie wrażenie, że już trochę za daleko poszli. Ale no są konsekwentnie. Oczywiście mamy tutaj i sytuację świetnie, że tak powiem, opisaną. Pamiętajmy, że to jest taki erotyzm z nizin, który mieliśmy tutaj może nawet w nadmiarze, bym powiedziała, ale byłam zachwycona tym jąkaniem się z zachwytu, bo w Piące autentycznie się jąkali, gdy się zobaczyli po raz pierwszy. I wydaje mi się, że w Piątce przypuszczam, że wszystkie kadencje, które słyszeliśmy, to nie były autorstwa śpiewaków, jak znam dyrygenta, tylko autorstwa dyrygenta więc był to bardzo konsekwentny pomysł od początku do końca prowadzony, więc wydaje mi się, że to jest rzeczywiście spójna całość. I ten dyrygent traktuje partyturę nie jako jakąś wyrocznię, tylko jak punkt wyjścia. Z kolei w dwójce mieliśmy właśnie coś takiego, że zostało to odczytane w sposób dosłowny i w sposób jakiś taki strasznie suchy. Ta dwójka kompletnie nie przemówiła jej jeszcze te natarczywe dzwonki. Do tego piękny, okrągły głos Papagena Zupełnie się nie miksował z głosem ostrym i takim ciasnym, bym powiedziała nawet coś takiego kwaśnego było w tym głosie, o bardzo wąskich ali kwotach papageny. Natomiast trójka mnie zaskoczyła bardzo in plus. W trójce, tak, odezwał się Papageno absolutnie w sytuacji. No przecież w końcu w ogóle jest po kilku winach, więc zaczyna tak śpiewać trochę inaczej. Ta barwa mu się co chwilę zmienia, więc raz jeszcze jest jakby w miarę kojarzy sytuację, raz już odpływa. Bardzo mi się to podobało. Odważne kolorowanie barwą konkretnych kwestii. No i ten świetny zachwyt, super artykulacja, operowanie dynamiką, która była w duecie. Czasem może ten sopran miał drobne intonacyjne, powiedzmy, na tym górnym G potknięcie, ale w tej całości nie przeszkadzało mi to. I teraz Łukasz spuentuje wszystko. Nie, ja nie będę, broń Boże, puentował. Natomiast ja tylko chciałem powiedzieć, że, że ja nie jestem wrogiem piątki. Nie. Ja tutaj <śmiech> ustaliłem tej swojej pierwszej wypowiedzi, trochę podpuszczając wszystkich i teraz już mam ten, prawda? Także jak... Nie, no przecież powiedziałeś pod ja drugiej części, z nami nagranę nich i są fenomenalni. I zacznę od piątki. No jeżeli on pije to wino, Papageno, Piję. prawda, to to wino w piątce to jest wino 0%, zdecydowanie. I, I takie jeszcze jakieś destylowane, ale jest ekstra. Natomiast taki kurnik, jaki oni zrobili z tą artykulacją, no bo przecież to są pół ptaki, pół, nie wiadomo w ogóle, co to za stworzenia. Cudowne. Cudowne. Właśnie drobiowa onomatopeja, fenomenalnie zrobiona, prawda? Dziwiło mnie to zwolnienie na takim kinderline, kinderline troszkę jakby się zastanawiali, czy, czy, nie, ale potem świetnie ruszyło, bo zatrzymali i ruszyli. Nie do końca mi się pomysł z kadencjami podoba, bo wydaje mi się, że Shikaneder pewnie jako autor, bardziej aktor niż śpiewak, pewnie by nie chciał śpiewać kadencji, bo nie wiem, czy by je potrafił zaśpiewać po prostu, ale to było bardzo pomysłowe. To też jest kwestia no, naszych czasów, jakby my musimy coś wymyślać, coś dodawać do tego, bo tak jak już mówiliśmy wszyscy tych nagrań, no, każdy ma tyle, że ta decyzja o niepowiększaniu mieszkania, a dokładania kolejnego czarodziejskiego fletu na półkę jest sprawą poważną, czasami wręcz rodzinną. Jeżeli chodzi o dwójkę, stateczny Papagona, papagana też i tutaj wracając do swojej takiej melodii adwokackiej, powiedziałbym, że to raczej rozwód w tym duecie był, prawda, niż perspektywa pożycia żeńskiego. Wszystko było razem, jak to koledzy czasami rzetują, kwadratis, praktish, gut, prawda? Zaporządnie troszkę. Rogi ślicznie na końcu, te rogi insol tam jest takie wysokie solo rogów i tak przyłożyli, także to było miłe. No a trójka, miód na serce. Spożycie było prawidłowe, o, od razu zadziałało, prawda? Opewne. To, że się zaśmialiśmy Gawka na pierwsze procentów. słowo, mm -hmm. to trochę jest klucz, no bo właśnie, no, czyli on nas dotknął do żywego, tym prawda, no, zadziałał teatr, prawda? Absolutnie. Pomimo, że nie mamy sceny, że go nie widzimy, to nie, nieprawdopodobne. No i potem rzeczywiście, jak oni już nie mogą doczekać się, żebyśmy wszyscy już sobie poszli, oni zostaną sami. My jeszcze zostajemy przez kilkanaście minut, ale pożegnamy. Brązowy ale... medal. Brązowy medal, zapomniałem. Na miejscu trzecim w dzisiejszym wydaniu Płytowego Trybunału Dwójki. Nagranie numer? Dwa. Dwa. No tu jesteśmy jednogłośni. Dwa. Jedna myśl. Bardzo tak, dziękuję. Tak, tak. Dwójka. To jest brązowy medal. Ja podglądam dwójkę, a wy mówicie. Mariner. Co państwo na to? Nie wiem. Ja jeszcze myślałem, że może bado. Ja słucham Joanny. Neville Mariner. To jest nagranie, które powstało w Londynie w 1989 roku. Philips 1990. Academy of St. Martin in the Fields. Tamino, Francisco Araiza. Pamina. Kiri. Kiri te kanała. Mm -hmm. Papageno, Olaf Par, Papagena, Ewa Lint. I Królowa Nocy, która nam zaśpiewa. Charles Student. To było to nagranie Filipsa, rok 1990. Jesteśmy w finale. Szanowni Państwo, Królowa Nocy i Chór Kapłanów. Poproszę o nagranie numer 3. Jesteśmy w drugim akcie czarodziejskiego fletu Aria der Rache*. Królowa Nocy odkrywa swoje prawdziwe oblicze. Pragnąc zemsty, okazuje się wcieleniem groźnych, złowieszczych potęg. Próbuje namówić córkę, by zabiła kapłana i odebrała mu symbol jego władzy, amulet siedmiokrotnego Kręgu Słonecznego. Wręcza dziewczynie sztylet i przysięga, że jeśli ta nie będzie jej posłuszna, przeknie ją i odtrąci. I... Chór kapłanów, gdy Sarastro wzywa Tamina na kolejną próbę, kapłani opiewają wschód słońca. To była nasza trójka i poproszę o nagranie numer 5. Maria Królowej Nocy der Cholerache, piekielną zemstą goreje moje serce i chór kapłanów. O Izydo i Ozyrysie jakaż radość, noc ciemną rozprasza słońca blask, niedługo już w młodzieńca wstąpi nowe życie. Niedługo już służbie naszej będzie oddany, gorącego ducha i czystego serca niedługo już będzie nas Godzin. I taki jest finał naszego dzisiejszego Trybunału. Dwa nagrania dotarły do samego końca dzisiejszego spotkania. Piątka przed chwilą, wcześniej trójka. Szanowni, tradycyjnie wiecie już wszystko. Poproszę o krótkie podsumowania i zobaczymy co się wydarzy. Łukasz. Ja A propos piorunów jeszcze, bo ten piorun <głos> fantastyczny, to się robi, proszę Państwa, to jest tak zwany instrument, on się nazywa lastra i to jest taka długa płachta metalowa i trzeba mieć specjalne rękawiczki, bo jak się lastrą za bardzo człowiek wczuje, żeby grać, to wtedy można sobie pociąć ręce, bo sam się kiedyś bawiłem całą przerwę w operze lastrą, robiąc pioruny, także mam doświadczenie, że znakomicie to było wykonane. Czyli grający musi mieć cały ekwipunek. Tak, BHP przede wszystkim. Mhm. Wspaniałe dwie wykonawczynie Królowej Nocy. Barwowo pierwszy głos podobał mi się bardziej względów w szczególności na pierwszą oktawę i wyrównanie, ale wszystkie tutaj te afekty i to wszystko, no, to działa. Jeżeli chodzi o chóry, to absolutnie są dwa różne, ale chciałem zwrócić uwagę na jeden fenomen niemieckiej kultury, rozumianej jako austriackiej i niemieckiej szeroko, Mianowicie Towarzystwa Śpiewacze Męskie i Chóry Męskie. Ta cudowna tradycja, nieprzerwanie ponad 200 lat w wielu miejscach, w wielu miastach. Sam z jednym chórem współpracując, pamiętam, byłem w takim jakimś magicznym Towarzystwie Śpiewaczym w Düsseldorfie, gdzie były tam stare dokumenty jeszcze z początku XIX wieku. To działają nieprzerwanie, śpiewają te Schuberty, właśnie oczywiście to, całą swoją literaturę. No i to pierwsze wykonanie w tym takim old schoolu, że tak powiem, nawiązywało do tego właśnie tradycji, towarzystw śpiewaczych, prawda? Stąd będziemy mieli Beethovena, stąd będziemy mieli Webera, Wagnera i, i, i właśnie i takie życie. No i krystaliczne, przepiękne śpiewanie choralne w drugiej wersji. I to, i to jest piękne. Alku? W piątym nagraniu, w tym ustępie churalnym, słychać, że to jest ten sam kompozytor, który tworzy e, rekwiem. I to jest bardzo poruszające w tym utworze. Tak jak Łukaszowi, bardziej podobała mi się pierwsza Królowa Nocy, czyli w nagraniu numer trzecim. Chociaż obie interpretacje wspaniałe. Ja już nawet mam pewne przemyślenia, jeśli o werdykt. Joanna? Ja byłam zachwycona właśnie tym chórem w nagraniu numer pięć. Może z racji tego, że wychowałam się chóra 17 lat, śpiewałam, co prawda nie w męskim, no ale... No. Słychać było wiele godzin spędzonych z tym zespołem na pracy nad barwą, nad spoiwem i nie dość, że to po prostu jest dobry chór, bo to słychać, plan jest zdecydowanie bliższy, co mi bardziej odpowiada, bo trójka była dla mnie ponowne raz zbyt wycofana. Więc piątka była dla mnie namacalna i bardzo mnie poruszała nie tylko pod względem tego piękna, tej przestrzeni właśnie i rekwi, można było tutaj usłyszeć to, co już padło. Również bardziej mi się podobała jednak piątka Królowa Nocy. Nie z racji tego, że wokalnie to lepiej wyszło, tylko po prostu miała ten pazur, którego mi zabrakło w trójce. Trójka była zbyt zapobiegawcza, piękna, szanuję ją, natomiast momentami brzmiały jak skowronek, a to nie jest miejsce na to. Olga. No, dużo zostało tutaj już powiedziane, a ja nadal będę nauczała, że opera to jest też sztuka teatralna, więc ten teatr w piątce, który wzięła też na siebie orkiestra, bo opera to też nie tylko śpiewacy, bo śpiewacy no, sami tego wszystkiego pamiętam, zrobią, zamówił absolutnie tak? tak, więc orkiestra. Tutaj zrobiła nam właściwie wszystko. Scenografię, całą światła, efekty szumowe i tak dalej. Rewelacyjna retoryka, wszystkie te tiraty, wszystkie te urwania, cyrkulacje, hyperbole, hypobole, wszystko to po prostu było słyszalne. Blacha, no po prostu rewelacyjna, co za dużo mówić. W jednym i w drugim przypadku byłam prawdziwie zaskoczona, że akurat dyrygenci wybrali nie koloraturę dramatyczną, tylko koloraturę raczej liryczną. I to słychać bardzo po górnym rejestrze, który i jedna, i druga traktuje bardzo lekko. Dopiero w drugiej części Arii jakby słyszymy, że ten głos stoi zdecydowanie bliżej do mikrofonu i jakby ta gęstość się wreszcie pojawia. Ale tak jak właśnie świetnie pani Joanna powiedziała, że te przekleństwa i ta cała, że tak powiem, horror tej sceny w piące czujemy właściwie od pierwszego dźwięku. Co dotyczy chóru? Pamiętajmy, że utwór powstał z inicjatywy jego masońskiego brata. Bo również był masonem. I wiemy, że przez bardzo wiele lat te tematy jakby niekoniecznie istniały ani w muzykologii, ani też w ogóle w krytyce muzycznej. Bardzo często ludzie mieli Mozartowi nawet za złe, że pewną symbolikę i pewną alegorię ujawnił, że podobno wcale nie musiał tego robić. Z drugiej strony jedni mówili, że skoro mu zamówili, to właśnie to było celem, żeby to ujawnił. Ale przede wszystkim w tych chórach chodziło o to, żeby to było nawiązanie do tych typowych spotkań, w których było bardzo dużo ceremoniału. I tu muszę powiedzieć, że w zupełnie różny sposób każdy z dyrygentów zrozumiał ten fragment tej modlitwy. Bo o się Rosiris, zwrócenia się ku tym egipskim bóstwom, i również zarastro, który pamiętajmy, że w masonerii był zoroastro, więc jest to absolutnie, wręcz bym powiedziała, konkretna aluzja w tę stronę. W Trójce mieliśmy ciężkie, modlitewne, takie ceremonialne nabożeństwo z taką, no jakby to powiedzieć, z procesją całą. A z kolei w Piątce to była bardzo intymna, miękka, pokorna i bardzo godna modlitwa. To było też zaskakujące w, właśnie w stosunku do tej demonicznej arii Królowej Nocy. Bardzo wam dziękuję. Dobrnęliśmy do końca dzisiejszego płytowego Trybunału Dwójki. Czas na ostateczny werdykt. Zwycięzcą dzisiejszego Trybunału jest nagranie, numer? Pięć. Pięć. Zawsze będę za tą trójką, bo mnie urzekła od pierwszego ja, ja, ja, mogę, momentu. Mogę? Mogę? To jak króciutko, bo ja przy, przygotowałem sobie tutaj dwie wypowiedzi. <śmiech> Mam napisane. Ja uważam, Nie skończymy. Że... Skończymy, bo ja szybciutko. Ja bym namawiał państwa do tego, żebyśmy nie przyznali drugiej nagrody, natomiast przyznali dwie pierwsze i przeczytam dwa uzasadnienia. Nagranie numer trzy... To nie było kategorii... ustawione, żeby było jasne. Nie, nie. My, się, my prawie nie rozmawiamy z Habrylukiem. Przed nagraniem. Nagranie numer trzy w kategorii nagranie historyczne za ponadczasowość i głębie zobrazowania postaci tak wysoko urodzonych, jak i ptasznika Papagena. A nagranie numer pięć w kategorii nagranie historycznie poinformowane za subiektywne i pewną inwencję kreację brzmieniową oraz wyrafinowane, chwilami odważne, steatralizowanie arcydzieła Mozarta. Poprosimy teraz po niemiecku jeszcze. Znaczy publiczności się podoba, ale muszę zapytać jurorów. Czy się zgadzamy, tak? Czy się zgadzacie? No musicie, na Mój, ja, ja... Mój klient jest w pełni zadowolony. Ja powiedziałam, dla mnie wygrywa piątka. Mhm. No ja przez grzeczność nie chciałabym się godzić, bo to jest taki kompromis niezgodny z moim od początku. Okej, okay, to ja głosuję na trójkę. Zawsze takim... Sama, przed tym się skończy. <grym> Bardzo Znowu? dziękuję. Naprawdę piękny pasaż. Ty? Ja na trójkę. Na, na trójkę. Mamy Fantastycznie. Czyli mamy remis. mamy remis. Czyli jest sytuacja idealna. Dziękuję ci, Alku, że poświęciłeś trochę czasu. <grym> czas słuchania na przygotowanie tego werdyktu, ale skończyło się jak się skończyło. Mamy dwa nagrania na miejscu pierwszym. Super. A zatem e, przypominam, u nas na miejscu trzecim trójka, czyli Neville Mariner, Philips, rok 1990. I teraz tak, zanim podam werdykt, to odczytam werdykt naszej publiczności, która głosowała w studiu. Co więcej, powiem tak, ta pierwsza trójka układa się identycznie jak nasza pierwsza trójka, czyli Państwo wybrali te same trzy nagrania, dwójka, trójka i piątka. Na miejscu pierwszym wygrywa piątka i to jest głosowanie publiczności albo możesz to uzasadnić jakoś. Na miejscu drugim jest trójka i na miejscu trzecim dwójka. To jest werdykt naszej publiczności zgromadzonej w studiu imienia Władysława Szpilmana. Bardzo Państwu dziękuję. A zatem u nas, egzekwo. to trójkę, tak? Podglądamy trójkę. To ja powiem tylko tyle, że pomiędzy tymi nagraniami są 64 lata różnicy. Trójka to kto? No, Łukasz, dawaj. No. Powiedzmy to, ale to... Gdyby no powiedzmy. To że no Dietrich śpiewał? No... Fischer Disco. No. Czyli Karajan. Tak, Papageno. No, Dietrich, Fischer, Disco. Tak, ja. Tamino. To kto? Fritz. Fritz Wunderlich. Oczywiście. Najlepsza. Papagena. Liza Otto. Dalej Królowa Nocy. Ed Roberta Peters. Mhm. Pamina. Evelyn Lear. Rias Kammerkor. Berlińscy Filharmonicy. Całość poprowadził. Karl Böhm. Nagranie z czerwca 1964 roku. Berlin. Deutsche Grammophon. Rok 1964. To było to nagranie. I teraz piątka. No, René, René Nagranie, które powstało w Berlinie w listopadzie 2009 roku. Harmonia Mundi Rok 2010. A propos chórów, śpiewał ten sam chór. Ale rzeczywiście <laughs> mieliśmy kilka dekad różnicy. Czyli Erias Kammerkor. Tak. Grała Akademii für Halte Musik Berlin. Całość poprowadził René Jakobs. Stamino Daniel Bejle, Papagena Suni. Sunny Im. Sunny. Sunny. Sunny tak Pamina. Marlis Petersen, Papageno Daniel Schmutzart i Królowa Nocy Anna Kristina Kappolla, René Jakobs, Harmonia Mundi rok 2010. Taki jest finał naszego dzisiejszego spotkania. Bardzo Wam dziękuję. To była ogromna przyjemność. Oczywiście jak Łukasz słusznie powiedział, moglibyśmy zrobić... Kilka takich trybunałów z tymi płytami z Twojej fonoteki. Ciekawe co by się wydarzyło, gdybyśmy zupełnie inaczej to ustawili. Bardzo Państwu dziękuję za dziś i za tych 400 wydań. Proszę pamiętać, bez Państwa nie byłoby nas tutaj od 15 lat, ale proszę pamiętać, że za tydzień też jest niedziela i o godzinie 15 też jest płytowy Trybunał Dwójki. Rozpoczynamy piątą setkę naszych spotkań od pierwszego kwartetu smyczkowego Leosza Janaczka. Zdrowych, spokojnych, rodzinnych świąt. Bardzo Wam dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Olga Pasiecznik. Dziękuję bardzo. Janna Freszel. Również dziękuję. Aleksander Laskowski. Dziękuję. Ktoś jeszcze został? <głos> Łukasz Borowicz. Dziękuję bardzo. I Jacek Hawryluk. To był płytowy Trybunał Dwójki. Bardzo dziękuję. Wielkanoc w dwójce. Dorota Gacek, witam Państwa bardzo serdecznie i w tę wielkanocną niedzielę zapraszam do wysłuchania opowieści o błogosławionej matce Żbiecie Różyczackiej. W 150. rocznicę urodzin prekursorki polskiej tyflologii. Która poświęciła się służbie osobom niewidomym oraz rozwojowi nauki o niewidomych w Polsce, Senat Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił obecny rok rokiem Matki Czackiej. Była ona założycielką zgromadzenia sióstr franciszkanek służebnic krzyża i współzałożycielką Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi. Jej dziełem jest działający już od ponad 100 lat ośrodek szkolno-wychowawczy dla dzieci niewidomych w laskach, dziś noszący imię Róży Czackiej. I właśnie w tym niezwykłym miejscu, jakim są podwarszawskie laski, opowieści o błogosławionej matce Elżbiecie Róży Czackiej wysłuchałam. Znajdujemy się w pokoju przy kaplicy Matki Bożej Anielskiej w Laskach. Siostra Marta Skoczyla z franciszkanka, służebnica krzyża. Kiedyś był to pokój, w którym mieszkała Elżbieta Róża Czacka, a teraz jest to oratorium, w którym znajdują się doczesne szczątki błogosławionej. Jest to miejsce, do którego przybywa bardzo duża liczba osób, żeby podziękować, poprosić, żeby pobyć z matką. Są tutaj różne publikacje związane z matką, dyrektorium, notatki osobiste. Jest też bardzo szczególna księga, której osoby, które przybywają do Lasek, zapisują czy to swoje podziękowania, czy prośby. Ten sarkofag jest drewniany. To jest też wizerunek Matki Elżbiety Różyczackiej w habicie uśmiechniętej. Portret beatyfikacyjny Matki Elżbiety. I w tym miejscu, gdzie jest właśnie ten wizerunek, kiedyś było okienko. To było takie połączenie pokoju matki z kaplicą, przez które właśnie matka bardzo często słuchała mszy świętej i łączyła się z tym, co dzieje się w kaplicy. Więc takie wyjątkowe okienko, z którego teraz matka uśmiecha się do nas i spogląda, na każdego, kto przychodzi tutaj, nawiedzić jej relikwie. Matka Elżbieta jest wśród nas bardzo żywą osobowością. Mamy. Ja osobiście czuję jej obecność, czuwanie nad nami. Matka Radosława Podgórska, przełożona generalna Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża. W sposób taki dyskretny jak życie całe matki było, dlatego że matka zawsze czuwała jakby z boku, nigdy nie starała się być w pierwszym rzędzie, tylko zawsze była z tyłu i mówiła, że jest zapleczem modlitewnym, więc teraz jest tak nadal. Wiele osób przychodzi i modli się przy sarkofagu, mając doświadczenie obecności matki. Ja to samo, proszę z rano o błogosławieństwo i wieczorem staram się zakończyć dzień również z matką, że mówię matko, to jest Twoje dzieło. Przesłanie takie najbardziej na zmartwychwstania to jest nasze pozdrowienie codzienne przez krzyż do nieba, aczkolwiek jeden z naszych księży, bardzo zacnych teologów mówił, przez krzyż do zmartwychwstania. I wtedy czasem się spieraliśmy, dlatego że ja mówiłam, no tak księży profesorze, ale zmartwychwstanie to tylko pewien etap, a potem Pan Jezus zaprasza nas do nieba. To jest myślę, że największe nasze przesłanie, największa też radość i takie otwarcie, ku nadziei. Jesteśmy w muzeum poświęconym matce Elżbiecie Różyczackiej. Muzeum jest malutkie. Tutaj kiedyś była piekarnia, ale powiem, że jest ogromnie przestrzenne tak duchowo. Siostra Angelika Joss, franciszkanka, służebnica krzyża. Pierwsza część taka arystokratyczna, pokazująca przepiękną piętnastoletnią hrabiankę. Pięknej sukni z koronkami, z kwiatkami w dłoniach, portrety rodziców, pałace, pokazująca hrabiankę już niewidomą dorosłą, która podejmuje decyzje służby niewidomym. Powiedzmy, że pradziadkiem był Tadeusz Czac. Tutaj też jest wizerunek Tadeusza Czackiego, wizerunek stryja kardynała Włodzimierza Czackiego. no więc... Wielka, piękna historia, która kształtowała Różę. Przychodzi na świat jako dziewczynka widząca Białej Cerkwi. To są tereny wschodnie, bardzo kocha tamte tereny. Ale ojciec, kiedy Róża ma 7 lat, podejmuje decyzję przeprowadzki do Warszawy. Jest odpowiedzialny za budowę Kolei Wiedeńsko-Warszawskiej. Mieszkają na krakowskim przedmieściu, w pałacyku, który stoi do dzisiaj. Jest Akademia Sztuk Pięknych. Ale Róża ogromnie przeżywa pożegnanie z tamtymi ziemiami, z ich pięknem, z zapachami, z rżeniem koni. I wtedy pomocą tutaj w Warszawie jest jej babcia, księżna Pelagia z zapiechówczacka. Kobieta niezwykle mądra i z wielką intuicją, że ta widząca dziewczynka, ta widząca hrabianka kiedyś widzieć nie będzie. I ona do Róży mówi słowa, które no, są ogromnie ważne. Moje dziecko bierze życie jak Pan Bóg daje i płaczem mi z radością, ale zawsze z zaparciem się siebie, byś była silnym człowiekiem w środku. I mówi słowa, miej relacje z Jezusem, miej głębokie życie wiary na wypadek, gdy przyjdzie ślepota. Uczy róże także wielu praktycznych rzeczy, uczy na przykład czegoś, co w codzienności osoby niewidomej jest ogromnie ważne, a mianowicie ważny jest porządek. Róża ma służbę, ale babka ma intuicję. Przygotowuje ją także od strony takiej duchowej. Uczy Róże czytania. Róża czyta yy, naśladowanie Chrystusa Tomasza Akempis w języku francuskim. Te treści także w nią wchodzą. Po latach powie, jestem córką naśladowania. No i kiedy robi się ciepło, to Róża nie siedzi w tych murach Warszawy w pałacyku, tylko jedzie na te tereny wschodnie, bo tam są konie, uwielbia jeździć. Ma 22 lata. Panny, kiedy siedziały na koniach, siedziały bokiem, więc różaj jedzie w pięknej sukni, w kapeluszu, wielka hrabianka. Za późno daje znać, by koń pokonał przeszkodę. Konią wyrzuca, ona z tego konia spada. Upadek jest tak mocny i tak gwałtowny, że odklejają się siatkówki. Ma jeszcze poczucie światła, ale to też czasem odchodzi. I muszę powiedzieć, że dla rodziców to, co się wydarzyło, jest wielkim dramatem, ale także wstydem. Róża uczestniczy w balach i przyjęciach. Cała śmietanka arystokratyczna Warszawy przychodzi na tak zwane żurki. Róża tu się potknie, tam coś niechcący przesunie, a mamy teksty, że mówi słuchajcie, ja taka niezdara, nie widzę, sami sobie weźcie te krzesła. To jest dla rodziców no, policzek jakiś, więc wożą róże po różnych sławach zagranicznych, okulistycznych, szukając ratunku. Ale tylko polski lekarz ma odwagę powiedzieć i mówi do róży takie słowa. Tu się nic nie da zrobić, wzroku panienka nie odzyska. I kiedy róża od niego wychodzi, on mówi jedno zdanie, które ogromnie w róży pracuje. Trzeba się zająć niewidomymi. Róża jako młoda hrabianka przeżywa tą utratę wzroku, zamyka się w pokoju na trzy dni dla nas, ogromnie symboliczne trzy dni Jezusa w grobie. Płacze, pyta się siebie, pyta się Boga jak ja mam teraz żyć po ciemku i proszę sobie wyobrazić, że to ostatnie zdanie lekarza powraca jak echo. Trzeba się zająć niewidomymi, trzeba się zająć niewidomymi. Wtedy Róża woła guwernantkę i mówi słuchaj jedziemy do Francji. Pojechały do Instytutu Ludwika Braila, Róża spotyka tam ucznia Braila, niewidomego. Jest piękny dialog dwojga niewidomych, który mówi do Róży, "Madam, człowiek widzący i człowiek niewidomy niczym się nie różni. Jest taki sam, tak samo kocha, tak samo płacze, tak samo cierpi, funkcjonuje inaczej, a owszem musi mieć oprzyrządowanie. I to było dla Róży tak, jakby nagle ktoś drzwi otworzył. jest nadzieja. Decyduje się na odwiedzenie różnych ośrodków dla niewidomych w Europie. I Belgia, i Szwajcaria, i Austria, i Niemcy. Gdzie tylko to było możliwe, by zdobyć wiedzę i doświadczenie. Róża chce solidnie się przygotować do tego wyzwania, które stanęło przed nią. I w roku 1911... Niewidoma hrabianka Róża Czacka zakłada w Warszawie Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi. Wydaje statut, czyli program pracy. Jak dzisiaj czytamy punkty statutu, to takie bardzo oczywiste i szkoły różnego rodzaju, i warsztaty, i pracownie, i yy, biura pośrednictwa pracy, informacji, porad szpitale, ambulatoria, drukarnie, wydawnictwo. No Dzisiaj to się dobrze słyszy, ale proszę Państwa, to jest rok 1911. To jest więcej niż pionierskie, to jest prepionierskie. Sytuacja niewidomych właśnie w tamtym czasie była bardzo trudna. Nie bardzo mogli pracować, bo ani nie były dostosowane miejsca pracy, ani oni nie posiadali wystarczających umiejętności. Głównym zajęciem było po prostu żebranie gdzieś tam przy kościele, i możliwość zapewnienia sobie właśnie przez łaskę ludzi właściwie bytu. I Matka Czacka sama musiała się nauczyć, jak to jest być osobą niewidomą. Pisma Braila nauczyła się na poduszeczce od Żbilek. Była taką pomysłową, nowatorską osobą, a później to pismo Braila z języka francuskiego adaptowała do języka polskiego, więc tutaj też taka szerokość horyzontów Matki Czackiej. Właśnie podczas tych podróży zetknęła się z tym Morisem de la Sizeram i jego koncepcja tak naprawdę matkę zachwyciła, bo matka odkryła, że czuje to samo. Że ona chce stworzyć dzieło, które nie da osobom niewidomym bytu tu i teraz, czyli po prostu żeby mieli coś zjeść, coś w co się ubrać. Nie chciała filantropii, chciała coś, dzięki czemu niewidomi staną na własnych nogach. I będą w stanie właśnie być niezależni, być samodzielni, będą w stanie być pełnoprawnymi uczestnikami życia społecznego. Z jednej strony kieruje się w stronę niewidomych, z drugiej pragnie uświadomić społeczeństwo widzące, że inny znaczy się inny, nie znaczy się lepszy, gorszy. I w styczniu 1912 roku wydaje odezwę, w której mówi ilu to jest niewidomych która wskazuje na zasadność stworzenia towarzystwa. Przychodzi rok 1915, bracia, Róża ma dwóch starszych braci, zapraszają całą rodzinę na uroczystość rodzinną, no i Róża pakuje kufry, wybierają się do pałacu, który był wianem ślubnym matki do Koniuch. Tam Róże zastaje wybuch pierwszej wojny. Planowała wyjazd na dwa tygodnie, no boż w Warszawie, już jest szkoła dla dzieci niewidomych, już są warsztaty dla dorosłych niewidomych. Z powodu wojny, gdzie muszą uciekać z tego pałacu i idą w kierunku Borszcz, to jest pod Odessą, przechodzą przez maleńką miejscowość Żytomierz i Róża mówi rodzinie, ja tu zostaję. Bardzo świadomie, dlatego że tam jest kościół seminaryjny, jest katedra, Róża nie chce być pozbawiona Eucharystii i sakramentów, ale ten pobyt przedłuża się na okres trzech lat. I te trzy lata już wspomina po wielu latach, że były to trzyletnie rekolekcje. Co się tam wydarzyło? Róża rozumie, że oprócz ślepoty ciała, która jest ogromnie trudna, jest ślepota dużo ciemniejsza. Dużo gorsza. Jest to ślepota ludzkiego serca i Róża mówi tu o grzechu, ale przede wszystkim mówi, że pycha jest tym najgorszym grzechem, bo zniekształca to, co małe, czyni wielkim, to, co wielkie, czyni małym. Pycha jest kłamstwem, mówi hrabianka Róża. Wierzę, że w życiu ważny jest sukces, bo jesteśmy ludźmi, i potrzebujemy sukcesów. I jakkolwiek nie sukces jest najważniejszy, ważniejsza jest owocność życia która przychodzi przez akceptację słabości. Dlatego niewidomy może stać się apostołem wśród widzących, często niewidomych na duszy, poprzez akceptację krzyża ślepoty, będąc świadkiem niesienia tego trudnego krzyża wraz z Chrystusem. I tam róża w 1917 roku w Żytomierzu składa śluby Oddaje swoje życie Bogu, wraca do Warszawy w końcówce maja 1918 roku. Wraca zakonnica, nikt się nie spodziewa. Wielu współpracowników opuszcza matkę, bojąc się, czy nie chcąc katolickiego charakteru dzieła. Dzieci cieszą się nad życie, jesteś. Jest taki opis, jak przychodzi do pomieszczenia, gdzie niewidome dziewczynki coś robiły, otwiera drzwi, pozdrowiła je, niewidomy poznaje po zapachu, po głosie, po dotyku. No więc krzyczą, hrabianka, poznały głos hrabianki. Hrabianka, lecą, obejmują. No ale nie te suknie, nie te falbany, ręce szorstkie. I ona mówi, nie hrabianka, siostra Elżbieta. I taki ważny okres w życiu siostry Elżbiety, kiedy otrzymuje laski, 1921 22 rok. Ziemia bardzo trudna, bo piachy, właściwie to była maleńka wioseczka, trudno nazwać nawet wioseczka, to było osiem domów, wszyscy odradzali, bo tu nawet pesz się nie chciał wkorzeniać. Las wokoło, no i bliskość Warszawy, która da o sobie znać, kiedy wybuchnie druga wojna. Niemcy są już tutaj w Laskach w połowie września. Jest tu teren konspiracyjny, jest ksiądz Stefan Wyszyński, który wraz z matką tworzy szpital dla żołnierzy. On chodzi tu po Kampinosie z dorosłymi, niewidomymi chłopcami, zbiera tych rannych żołnierzy i jest obecny przy operacjach. Matka też jest ranna, jest bombardowanie Warszawy matka przebywa w Warszawie. Na budynek, w którym przebywa, spada bomba i proszę sobie wyobrazić, Odłamek miażdży oko. Oko, które nie widzi, ale jest żywe, więc oko trzeba usunąć. Siostry na jakichś prowizorycznych noszach szukają szpitala, ale co podejdą zbombardowany. Usunięte jest po trzech dniach bez znieczulenia. Tutaj w muzeum, w którym teraz jesteśmy, są opaski którymi matka zasłaniała oczodu. Matka zwykła mawiać, że domy tworzą się nad zgromadzonymi ludźmi. Tak naprawdę początki dzieła to Warszawa, ulica Polna, ulica Dzielna. W pewnym momencie zrobiło się tam dość ciasno, bo niewidomych było dużo, powstało zgromadzenie i tak naprawdę laski powstały z gestu dobrego serca. Antoni Daszewski ofiarował matce na początku pięć mórg ziemi właśnie tutaj, gdzie mawiano, że są laski, piaski i nic. I właśnie tutaj dzięki dobrym ludziom, dzięki pracy Antoniego Marylskiego powstało osiedle, które na początku było nazwane Różana, bo, bo Róża Czacka, tak? Tutaj zaczęły się rzeczywiście tworzyć wielkie dzieła, bo, bo laski to dość rozległy teren w otulinie Puszczy Kampinowskiej, piękny. Tutaj rzeczywiście powstały Dom rekolekcyjny, placówki ośrodka szkolno-wychowawczego dla dzieci niewidomych, zwanego wcześniej zakładem dla niewidomych, bo tutaj też były różne przemiany. To miejsce stało się takim magnesem dla ludzi poszukujących. Kiedy ktoś przybywał do Lasek, matka nigdy nie pytała go o opcję polityczną, o, o jakieś poglądy. Każdy mógł tu przyjść, każdy, który szukał prawdy, szukał dobra, szukał sensu życia, Takim miejscem, takim azylem był dom rekolekcyjny, był i jest w dalszym ciągu, gdzie rzeczywiście tej siły duchowej można zaczerpnąć, a wszystko to jest właśnie w otoczeniu, w którym naturalnie przebywają osoby niewidome, które samym swoim przejściem z białą laską po ścieżce są świadectwem, że ludzie bardzo często załamują się jakimiś drobiazgami, tracą sens życia, tracą radość życia, a tutaj osoba, która ma naprawdę realne trudności, która musi wiele w ciągu swojego dnia pokonać, jest radosna, jest uśmiechnięta i chce jej się żyć. Siostra mówi o tym, że ta praca z niewidomymi, praca wychowawcza, praca taka edukacyjna, też praca wprowadzania ich w życie dojrzałe i funkcjonowania w życiu, że to się zmieniało przez te no, ponad 100 lat. Tak i Dobrze, że to się zmieniało, dlatego że rzeczywistość nasza się zmienia, technika, technologia się rozwija i matce zawsze zależało, żeby niewidomy mieli to, co jest możliwe na dany czas. Więc tak jak kiedyś zaczynali od pisania na tabliczce, potem wchodziły maszyny właśnie do pisania braillem, teraz mamy komputery, linijki brailowskie, brail Sensy. więc tutaj jakby w tej dziedzinie bardzo dużo jest postępu i to bardzo dobrze, Piękne jest to, że sami niewidomi tworzą właśnie dla, dla tej grupy osób rzeczy takie, które mogą wspierać i takie codzienne funkcjonowanie i, i rzeczywiście ułatwiać pracę. Ale są też pewne rzeczy, które się nie zmieniły, czyli po prostu ten fundament, który, który staramy się właśnie podtrzymywać i odkrywać. W dalszym ciągu Jakby akceptacja tego, że, że się nie, nie widzi jest dla młodych ludzi ogromnym wyzwaniem. Często jest tak, że, że młodzi ludzie zmagają się, przeżywają różne bunty, niezgodę, takie wewnętrzne zmaganie, przejawiające się na zewnątrz bardzo często. Po prostu potrzebują kogoś, kto zrozumie, kto będzie wiedział, jak to jest. Ja często mam takie rozmowy, w których mówię, ja nie wiem, dlaczego ja widzę, a Ty nie. Ale wierzę, że Pan Bóg Ci da taką siłę, że dla Ciebie to będzie po prostu niesamowita życiowa przygoda, chociaż bardzo trudna. Matka Czacka nie pomniejszała krzyża niepełnosprawności. Właśnie ona nazywała to krzyżem, czyli czymś, z czym musimy się zmagać, co trzeba nieść, z czym nie jest łatwo. To tak naprawdę myślę, że każdy z nas jakby sobie wyobraził przy takich codziennych czynnościach, że nagle tracę właściwie 80-90% informacji o świecie, bo właśnie tyle mamy przez to, że widzimy. I na przykład idź do sklepu. Stań przed półką i zamknij oczy i wyobraź sobie, że musisz wszystkiego dotknąć, nie wiesz gdzie to leży, bo często ludzie mają takie wyobrażenie, że oj tam niewidomy, no to nie widzi, to sobie dotknie. To nie jest to samo, to są zupełnie dwie różne jakości zmysłów i sytuacja korzystania z nich też jest dużo, dużo trudniejsza, więc niepełnosprawność daje pewne ograniczenia ale matka uczyła, jak żyć pomimo tych ograniczeń. Jak wychodzić z trudnych sytuacji, jak wychodzić z kryzysów, nie zaprzeczając, że jest coś trudnego w moim życiu, pokazuje, że mimo to ja mogę to życie przeżyć pięknie, mogę być szczęśliwym człowiekiem. Kiedyś taki chłopczyk właśnie mały, jak przyszedł tutaj do środka, to zaczął strasznie płakać, że, że tęskni za domem i matka serdecznie go przytuliła i powiedziała, bodajże Tadzio miał na imię, że nie martw się, ja jestem szczęśliwa, to ty też będziesz. Towarzystwo cały czas, tak jak 115 lat temu, kiedy powstawało, wspiera osoby z niepełnosprawnością wzroku, w zasadzie od urodzenia aż do, aż do naturalnej śmierci. Paweł Kacprzyk, prezes zarządu Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi w Laskach. Staramy się zapewnić kompleksowe wsparcie, zarówno na poziomie edukacyjnym, jak i rewalidacyjnym. Jeżeli tylko możemy, to pomagamy też osobom Dorosłym. Coraz więcej mamy przypadków osób, które w wieku starszym tracą wzrok i potrzebują nauki, choćby w ramach czynności życia codziennego, jak zrobienie zakupów, dostęp do informacji. No, o orientacji przestrzennej już nawet nie wspominam. To są rzeczy, które jeżeli ktoś widział całe życie, to jest coś, z czego ona się musi nauczyć. Natomiast no, cały czas naszą główną działalnością to jest edukacja. Prowadzimy szkoły na każdym poziomie, od przedszkola poprzez szkoły podstawowe, ponadpodstawowe do matury. Staramy się też wspierać edukację ogólnodostępną, ponieważ bardzo wiele dzieci z dysfunkcją wzroku jest tej edukacji ogólnodostępnej, a jednak cały czas cierpimy na brak specjalistów. Jest mało tyflopedagogów, więc jeżeli tylko jakieś dziecko, rodzic czy szkoła zwraca się do nas, o pomoc, to staramy się tutaj na miarę swoich możliwości zapewnić jakieś wsparcie. Mamy wychowanków, którzy wracają po latach i mówią, że wręcz zawdzięczają wszystko to, co osiągnęli laskom, temu fundamentowi, który my dajemy, bo ja też bardzo bym podkreślić, że my nie jesteśmy instytucją zamkniętą, tylko tak jak Róża Czacka, matka Elżbieta, o tym mówiła, my chcemy przygotować osobę z dysfunkcją wzroku do tego, aby ona była tamtym językiem użyteczna społecznie, czyli żeby ona funkcjonowała w społeczeństwie, żeby mogła realizować swoje pasje, marzenia. I rzeczywiście nasi wychowankowie, bardzo wielu z nich realizuje się. Są masażystami, są przedsiębiorcami, muzykami, czy po prostu gdzieś pracują w jakimś urzędzie. Oczywiście mamy też wychowanków, którzy gdzieś funkcjonują w środowisku, gdzie nie pracują. Zmienia nam się też profil wychowanka w takim kierunku, że mamy coraz więcej uczniów ze sprzężeniami. To znaczy system ogólnodostępny dość dobrze sobie radzi z osobą niewidomą, wysoko funkcjonującą. Natomiast kiedy pojawiają się kłopoty, gdzie potrzebne jest większe wsparcie rewalidacyjne, gdzie są potrzebne większa ilość zajęć, czy integracji sensorycznej, czy zajęć z logopedą, psychologiem, orientacji przestrzennej, gdzie mamy po prostu dzieci ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, no to już jest z tym gorzej i ci wychowankowie bardzo często do nas trafiają. Kiedy ja zaczynałem tutaj pracę wiele lat temu, to w zasadzie osoby były tylko niewidome, nie miały sprzężeń. W tej chwili większość ma już jakieś dodatkowe sprzężenia. Kiedy matka umiera w 61 roku, że tak powiem nie śniło jej się, że my siostry pojedziemy służyć niewidomym w różnych częściach świata, Siostry pracują w Indiach, siostry pracują w Afryce, w Rwandzie, siostry są na Ukrainie. Jesteśmy Panu Bogu ogromnie wdzięczne, że ten charyzmat, który jest przepiękny, bardzo głęboki, bardzo aktualny, że możemy nieść dalej i możemy służyć niewidomym także dziś. I Tu siostro też jest na ścianie tego muzeum tekst modlitwy błogosławionej Matki Elżbiety Róży Czackiej tak bardzo prosty, a bardzo konkretny, pokazujący nam drogę. wszechmogący wieczny Boże, racz w nas umocnić co jest dobrego, wyprostuj co jest skrzywionego, usuń co jest szkodliwego przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Jest pod tą modlitwą klęcznik. To jest klęcznik matki. Normalnie był w pokoju matki. Tutaj w muzeum stoi w takim korytarzyku, ponieważ muzeum nawiedzają też osoby z dysfunkcją wzroku. Nie zobaczą niestety fotografii. Wtedy pozwalamy oglądać inaczej, czyli dotykać. Spotkałam matkę Czacką w 2003 roku jako młoda 16-letnia dziewczyna, która tą postacią się od początku zachwyciła kiedy opowiedziano mi właśnie historię, życiorys matki Czackiej. Miałam wrażenie, że ona w którymś z tych laskowskich domów po prostu mieszka i miałam zapytać, gdzie? To, co mnie zachwyciło w matce, to była jej duchowość, która była twardym stąpaniem po ziemi, z sercem i duszą w niebie. Nie wiedziałam jeszcze, że na ten czas, że, że kiedyś będę siostrą Franciszkanką, służebnicą krzyża, czyli tak naprawdę duchową córką matki Elżbiety, ale już wtedy wiedziałam, że to będzie dla mnie miejsce bardzo szczególne, takie, do którego będę wracać. czaskiej zaimponowało mi to, że ona była osobą, która wbrew wszystkiemu, wbrew tamtym czasom postanowiła dać podmiotowość osobom z niepełnosprawnością. Że nie wahała się i czasami podejmowała trudne decyzje. Czy można powiedzieć, że ona była w tamtych czasach, dzisiejszym językiem mówiąc, profesjonalnym menadżerem. Dla mnie Róża Czacka jest właśnie wzorem takiego transparentnego też działania, działania opartego na wartościach chrześcijańskich. I my staramy się jakby kontynuować ten jej testament, czyli profesjonalizm, wartości, podejść do człowieka tak całościowo, nie tylko ze strony ciała, ale też ze strony ducha. Więc dla mnie Róża Czacka jest takim wzorem ideału takiego działacza społecznego, do czego nie dorastam, <głos> ale bardzo bym kiedyś chciał. Jesteśmy na skraju Puszczy Kampinowskiej, To jest ta wielka radość dla nas. Yy, żyjemy wśród drzew, wśród kwiatów, wśród śpiewu ptaków. Z sercem Lasek jest kaplica pod wezwaniem Matki Bożej Anielskiej projektu Łukasza Wolskiego z roku 1922-25 poświęcona przez księdza Korniłowicza Kaplica niezwykle urokliwa, maleńka, taka porcjunkula nasza, jak się wchodzi do środka, to są nieokorowane pnie sosnowe, bardzo prosta, surowa. Kaplica, która przetrwała czasy wojenne, niezniszczona, jakkolwiek zniszczona później przez korniki i trzeba było ją, że tak powiem, od podstaw jeszcze raz postawić. Wiele osób przeszło przez laski, wiele osób przechodzi przez laski. Muszę Państwu powiedzieć, że od momentu beatyfikacji, czyli od roku 2021, przez to maleńkie muzeum ponad 40 tysięcy osób przeszło z całej Polski, ale też powiem z wszystkich kontynentów, różnych wyznań. Byli też muzułmanie, byli wyznania hindu i to pokazuje, jak bardzo matka jest aktualna, jakby jest ponad czasem, ponad tym, co by nas za chciało zamknąć. Matka była zawsze otwarta, otwarta na drugiego człowieka. Myślę, że jest to przesłanie na dzisiejsze czasy, być otwartym. Dzisiaj żeśmy zgubili człowieka, mamy wszystko, mamy elektronikę, mamy sztuczną inteligencję, mamy kliknięcie zakupy pod drzwiami, mamy komunikatory. Natomiast pozbawiliśmy się relacji, a matka była ogromnie relacyjna. I chyba tego Państwu najbardziej życzę, żebyśmy powrócili do tego, co jest istotą naszego życia. To, co po nas zostanie, to jest to, co żeśmy w sercu drugiego człowieka zostawili. W niedzielę Wielkanoc.